Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozkładam się w odmów, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz Kicia, praca do mi praca, wreszcie do spania Tydzień za tygodniem nasze życie skraca Do Wam warto wartość, liczy się jakoś moralne. niezależna audycja internetowa. Góra, z tej strony, kłaniam się słuchaczom i zapraszam do słuchania kolejnej, do wysłuchania kolejnej audycji. A dzisiaj gościem podcastu jest dr Piotr Suchocki, wynalazca nowego leku na raka. Ten lek nazywa się Selol. Zapraszam do słuchania. Suchocki. Jestem doktorem farmacji, pracuję w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Farmacji w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków. Jednocześnie współpracuję i pracuję, jestem na etacie w Narodowym Instytucie Leków na ulicy Chełmskiej. Prace mają zupełnie inny charakter i w instytucie i na uczelni, jednak dzięki wynalazkowi, jaki uczyniłem, te dwie instytucje od kilkunastu lat ściśle ze sobą współpracują. Mowa będzie o pierwszych w świecie organicznych związkach selenu na plus czwartym stopniu utlenienia. Dotychczas panowało przekonanie, że Otrzymanie takich związków jest z chemicznego punktu widzenia zupełnie niemożliwe. I to przekonanie trwało ponad 80 lat. Zatrzymało w zasadzie postęp badań nad Selenem na okres około 80 lat. No i 18 lat temu nastąpił przełom. Te związki, a są to Pierwsze w świecie selenino mają niezwykle silne działanie przeciwnowotworowe, ale nie tylko. Mogą być stosowane w wielu innych przypadkach chorobowych, a zwłaszcza w tych chorobach, które są powiązane z obniżonym poziomie, poziomem glutationu w mózgu do tych chorób należy stwardnienie rozsiane, Parkinson, Alzheimer, no i wiele, wiele innych wśród nich. Również cukrzyca, choroby reumatyczne. W sumie 67 tego typu chorób, gdzie brakuje glutationu nie tylko w mózgu, ale również w innych narządach. W związku z tym te narządy nie są chronione przed wolnymi rodnikami i postęp choroby następuje w bardzo szybkim tempie. Są to głównie choroby cywilizacyjne. selenino o których mówiłem, posiadają w porównaniu z innymi związkami selenu na plus czwartym stopniu utlenienia, posiadają bardzo niską toksyczność. Można stosować w związku z tym dawki lecznicze, które są nawet tysiące razy wyższe od normalnych związków selenu w tej chwili do, dopuszczonych do lecznictwa, na przykład w porównaniu z seleninem sodowym. Selol, bo tak właśnie się nazywają selenino taką otrzymały nazwę, działa na zasadzie ataku wolnych rodników tlenowych na komórki, nowotworowe z tym tylko, że stwierdziliśmy, że komórki nowotworowe nie posiadają możliwości obrony przed wolnymi rodnikami wyprodukowanymi przez selol natomiast komórki prawidłowe, komórki zdrowe uruchamiają kilka etapów obrony antyoksydacyjnej Pierwszym, pierwszą linią obrony to jest wzrost stężenia glutationu, który likwiduje niekontrolowany nadmiar wolnych rodników. Natomiast w drugim etapie, etapie enzymatycznym, glutation reaguje z selenem na plus czwartym stopniu utlenienia. Powstaje pierwsza forma biologicznego selenu, yy, o bardzo silnym działaniu przeciwnowotworowym, to jest selenodiglutation. I teraz kolejne etapy metabolizmu glutationu prowadzą do powstania selenocysteiny. I ta selenocysteina jest wbudowywana do centrów aktywnych selenoenzymów. Jest to niezwykle ważny moment, dlatego że selenoenzymy posiadają zdolność naprawiania wszystkich uszkodzeń w komórkach prawidłowych, jakie poczyniły wolne rodniki. Natomiast w komórkach nowotworowych następuje całkowite zużycie glutationu, zapasów glutationu nawet w formie utlenionej i komórka musi umrzeć, nie ma obrony. Wiemy już, że Całkowitemu zahamowaniu, całkowitej inaktywacji ulega syntetaza gamma glutamylocysteinowa oraz dioksygenaza cysteinowa. Działa to w ten sposób, że glutation nie jest produkowany w komórkach nowotworowych, natomiast w komórkach prawidłowych tak, teraz jeśli chodzi o cysteinę, Dioksygenaza cysteinowa sprawuje kontrolę nad stężeniem cysteiny w komórce i jeżeli ona przestaje działać, to poziom cysteiny gwałtownie rośnie. Dochodzi do cysteinylacji białek, czyli jak gdyby utlenienia, łączenia się cysteiny z resztami cysteiny wbudowanymi w białko, Następuje proces utlenienia białka i białko przestaje działać. W związku z tym znamy już dwa podstawowe mechanizmy niszczenia nowotworów. Jest to proces niezwykle skuteczny, którego nie można porównać z żadnym innym środkiem typu chemioterapeutyk, który, które są stosowane w zwalczaniu nowotworów. Skuteczność... Likwidowania nowotworów jest ogromna i w bardzo wielu przypadkach, a są to już setki przypadków, które w tej chwili prowadzimy, następuje wyleczenie i na przykład najskuteczniejsza, najskuteczniejszy celol jest w przypadkach nowotworów prostaty, z przerzutami do kości tego typu nowotworów w zasadzie nikt nie potrafi leczyć natomiast tutaj skuteczność jest znacznie, znacznie powyżej 80% podobnie glejaki mózgu w tym najgroźniejsze astrocytomy są wyleczalne w bardzo, bardzo wysokich procentach oprócz tego Nowotwory płuc, nowotwory wątroby, nowotwory tarczycy, nowotwory jelita grubego bardzo, bardzo wiele przypadków nowotworów. Ogólnie można powiedzieć, że selol niszczy wszystkie komórki zmienione genetycznie, które nie potrafią zwiększyć syntezy glutationu. A do tych komórek należą właśnie komórki nowotworowe, ale nie tylko. I dlatego mamy już obserwacje z kilku przypadków skutecznego cofania się stwardnienia rozsianego. W tej chwili kończymy Badania przedkliniczne trwały 18 lat, ale spowodowały to właśnie polskie warunki. Brak pieniędzy, brak możliwości szybkiego przeprowadzenia tych badań. Na szczęście w tej chwili pieniądze już znaleźliśmy. Kończymy badania, być może zakończymy w tym roku lub na początku przyszłego roku no i rozpoczynamy już oficjalne badania kliniczne prawdopodobnie dwa pierwsze etapy badań klinicznych zostaną uruchomione siłami klinik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego natomiast co do dalszych etapów trzeci, czwarty stopień badań klinicznych będzie się odbywał już prawdopodobnie w firmach farmaceutycznych, które będzie stać na ich przeprowadzenie. Pierwsze dwa etapy badań klinicznych to ustalenie rodzajów chorób, w jakich jest skuteczny ten preparat oraz ustalenie dawek. Natomiast następne etapy to już w klinikach i to już są badania bardzo skomplikowane randomizowane na ogromną skalę bardzo kosztowne ponieważ proszę sobie wyobrazić że do przebadania jednego przypadku chorobowego potrzeba aż 4,5 tysiąca chorych i największe koszty to nie wyprodukowanie selolu czy podawanie selolu, czy opieka medyczna tylko to są ubezpieczenia Każdy chory musi być ubezpieczony To są olbrzymie koszty zważywszy, że badania muszą trwać minimum 4-5 lat Wyniki dotychczasowych badań nad selolem yy, no tak się złożyło, że tak sensacyjnych wyników nie da się ukryć. Dlatego wiadomość o selolu rozeszła się wśród środowisk lekarskich i bardzo wielu lekarzy w tej chwili zgłasza się z prośbą o udostępnienie tego preparatu. Niestety nie jesteśmy w stanie nawet niewielkiego ułamka potrzeb zaspokoić. Zwłaszcza, że wydanie tego preparatu jest obwarowane bardzo, bardzo wieloma restrykcjami. Po pierwsze musi taki chory zakończyć całkowicie proces leczenia, musi być Stwierdzone na piśmie, e, musi być stwierdzone na piśmie musi być stwierdzony na piśmie brak możliwości zastosowania jakiegokolwiek innego sposobu leczenia, czyli leczenie jest zakończone. Chory jest pozostawiony tylko z morfiną i dostaje skierowanie do hospicjum. I są to przypadki tak zwane terminalne. Natomiast nawet w takich przypadkach celol jest skuteczny. W pierwszym etapie działania tego nie wiedzą wszyscy usuwa przyczynę choroby bardzo często przyczyną choroby nowotworowej jest zatrucie metalami ciężkimi które się kumulują przez całe życie i metale ciężkie tworząc rozpuszczalne połączenia z selenem na plus czwartym stopniu utlenienia są wydalane z moczem i dopiero od tego momentu, gdy stront kadm, ołów, rtęć i cała masa innych pierwiastków, które są przyczyną wielu mutacji, wielu uszkodzeń genów zostanie usunięta z organizmu. Dopiero wtedy istnieje możliwość, że ten preparat w pełni może rozwinąć siłę swojego działania. Skuteczność, jak już mówiłem, jest ogromna. Żaden ze sposobów dotychczasowego, dotychczasowego leczenia stosowanego w terapiach przeciwnowotworowych nie posiada takich możliwości. W zasadzie ten preparat, nawet jeżeli spowoduje jakiekolwiek uszkodzenia, to te uszkodzenia sam potem likwiduje. Takich leków nie ma. Jeszcze nie ma. Celor jest pierwszym lekiem tego rodzaju. Selol, selenino to zmodyfikowany olej słonecznikowy, do którego wbudowano selen. Jest rzeczą oczywistą, że wszystkie organizmy zdrowe są od setek milionów, a może nawet od miliardów lat, od początku istnienia życia na Ziemi, są zaznajomione z triglicerydami, a więc ze zwykłym tłuszczem. Natomiast wbudowanie do czegoś, do cząsteczki, która jest dobrze znana, wbudowanie niewielkiego atomu selenu, powoduje, że ta cząsteczka jest dobrze tolerowana, selen jest uwalniany tylko w bardzo specyficzny sposób który już znamy, ale o którym tutaj nie mogę powiedzieć ze względów no oczywistych chcemy zachować tajemnicę dopóki nie zbadamy do końca tych wszystkich procesów dlatego też coś znanego nie może powodować zbyt wielkich uszkodzeń w organizmie zwłaszcza, że Celen sam potrafi naprawić to, co zepsuje w zdrowych komórkach. Nie ma dotychczas, nie zaobserwowaliśmy jakichkolwiek działań ubocznych w celolu, jakichkolwiek uszkodzeń. Badania były prowadzone bardzo czułymi metodami. Proszę sobie wyobrazić, że nawet potrafiliśmy określić, prowadząc badania na Szczurach, że który szczur przed śmiercią pił wodę, a który nie. Żadnych uszkodzeń, powtarzam, nie stwierdziliśmy przy zastosowaniu dawek leczniczych. Jest, w lecznictwie jest stosowanych bardzo wiele chemioterapeutyków. Również są stosowane związki, które również próbują likwidować nowotwory poprzez atak wolnymi rodnikami. Należy do nich bardzo skuteczna cisplatyna i cała rodzina cisplatyna, a więc nowoplatin, karboplatin, oksyplatin. Są to związki bardzo skuteczne w walce z nowotworami. Niemniej jednak nie ma tutaj linii obrony, nie ma linii naprawczej komórek zaatakowanych, tymi prawidłowych komórek zaatakowanych tymi, tymi wolnymi rodnikami. Dlatego chemioterapeutyki w większości przypadków również skutecznie likwidują komórki nowotworowe, jak i uszkadzają komórki zdrowe. Różnica polega na tym, że zwykle metabolizm komórek nowotworowych jest kilkakrotnie wyższy niż komórek prawidłowych. W związku z tym one wchłoną znacznie więcej tego toksycznego związku i zatrują się bardzo często skutecznie. Natomiast y, trwałość takiego działania jest y, niewielka, dlatego że po pół roku zwykle po zakończeniu chemioterapii, po pół roku nowotwory ruszają z powrotem. W związku z tym to jest walka z wiatrakami, zwłaszcza że takie komórki nowotworowe zwykle już uodparniają się na chemię. Te, które przeżyły, którym się udało przeżyć, y, Nadal się rozwijają, mało tego, potrafią się różnicować. I już wtedy nie mamy jednego rodzaju nowotworów, tylko kilka, na przykład pięć. I teraz dopiero jest problem, żeby zwalczyć pięć różnych rodzajów komórek nowotworowych. A dzieje się to właśnie na skutek mutacji. Między placówkami naukowymi, oczywiście na świecie, w Europie odbywa się wymiana informacji poprzez publikacje. Publikacje są udostępniane wszystkim. Są to publikacje recenzowane. Na pewno sprawdzone. Natomiast produkuje się rocznie kilkadziesiąt może nawet kilkaset tysięcy różnych związków o działaniu przeciwnowotworowym. Z tego wyselekcjonowuje się około mniej więcej 10-20 tysięcy związków, które w dalszym ciągu są badane. Po badaniach przedklinicznych albo w ich trakcie eliminuje się znowu następną partię. Zostaje tych związków kilkaset. Może kilka tysięcy to w zależności od od pomysłowości pracowników firm farmaceutycznych ich inwencji z tych kilku tysięcy pozostaje kilkadziesiąt związków, które przechodzą kolejne badania. Bardzo często okazuje się, że na w trzecim czwartym etapie badań klinicznych również są odrzuty także bardzo bardzo trudno jest opracować jakikolwiek nowy specyfik działający przeciwko nowotworom. Koszty są ogromne o ile przeprowadzenie badań przedklinicznych to jest co mało około 100 milionów dolarów to już Badania średnia cena, o w ten sposób może powiem średnia cena e, takiego specyfiku, który dotarł do badań klinicznych do trzeciego, czwartego etapu sięga około 4-5 miliardów dolarów. To są tego rodzaju ceny. W Polsce choruje mniej więcej około 2 milionów osób. Nowych przypadków co roku. Z tego przeżywa, przeżywa tylko mm, kilkadziesiąt procent. Na świecie mniej więcej jest podobnie. Są kraje, gdzie ta wyleczalność nowotworów jest nieco wyższa, również w zależności od kraju są różne przypadki nowotworowe. W Polsce spustoszenie szerzą nowotwory płuc, nowotwory jelita grubego, nowotwory mózgu, nowotwory piersi, natomiast w Stanach Zjednoczonych w otworej piersi to tylko niewielki procent śmiertelnych przypadków. Większość przypadków jest leczona. W Polsce przeciwnie. Jest to mniej więcej około 60 To się zmienia w zależności od stanu finansów. w jakie są zaopatrywane szpitale. Jest niestety coraz gorzej. No Zobaczymy, może coś się zmieni w najbliższych latach, należy mieć nadzieję, ale w tej chwili jest bardzo, bardzo źle. Przyczynami powstawania raka są chociażby zatrucia metalami ciężkimi, o których nie wiemy, np. spożywanie ryb, które zawierają wysokie stężenie rtęci. Są zatrucia kadmem. Z baterii chociażby kadm przenika do wody rtęć przenika do wody pitnej my to wszystko pijemy Początkowo te białka wychwytują metale ciężkie I kumulują do pewnego momentu kiedy już następuje Przesyt i te metale ciężkie są uwalniane do krwi mogą powodować przenikają do komórek niszczą materiał genetyczny komórki mutują i Powstają nowotwory tych mechanizmów może być bardzo wiele to może być promieniowanie jonizujące Głównie Przyczyną powstawania nowotworów jest niekontrolowany nadmiar wolnych rodników Przyczyn może być bardzo, bardzo wiele. Wolne rodniki to są takie twory chemiczne, które powstają między innymi wolne rodniki tlenowe, powstają podczas procesu oddychania. Są absolutnie niezbędne do przebiegu większości reakcji biochemicznych w organizmie i jako takie nie są groźne pod warunkiem, że są pod kontrolą. Kontrolę spra sprawuje glutation i system obrony antyoksydacyjnej w postaci selenoenzymów. Natomiast większość przypadków chorobowych właśnie polega na utracie tej kontroli utracie zdolności do samoobrony komórek. Na skutek właśnie spożywania po raz z pokarmem metali ciężkich tak zwanych metali. Chodzi tutaj głównie o metale tak zwane przejściowe. To są kadm dwuwartościowy, żelazo, nikiel, chrom, kobalt, rtęć cała masa jeszcze innych metali ciężkich. One wchodzą w reakcję Fentona. Między innymi to jest reakcja pomiędzy nadtlenkiem wodoru, który również jest powstaje w wyniku reakcji biochemicznych, a który jest również zaliczany do wolnych rodników tlenowych. Chociaż sam w sobie nie jest wolnym rodnikiem. Reaguje na tlenek wodoru właśnie z takim jonem metalu przejściowego i generuje najgroźniejszy ze wszystkich rodników rodnik hydroksylowy, przed którym nie ma obrony. I prawdopodobnie nigdy nie wymyślimy obrony przed rodnikiem hydroksylowym. Jego czas przeżycia jest niezwykle krótki. Jest to chyba 10 do minus 6 sekundy. A więc czas bardzo krótki, praktycznie reaguje w momencie powstania z pierwszą napotkaną cząsteczką i ją niszczy. Jeżeli to jest cząsteczka białka, cząsteczka jakiegoś enzymu, to takie białko zostaje wyłączone z użytku. Przestaje działać. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że takich reakcji Fentona zachodzą miliardy, to możemy sobie wyobrazić, jakie jest zagrożenie wolnymi rodnikami dla komórek naszego organizmu. I teraz musimy bardzo dbać o to, żeby spożywać zdrową żywność, żywność bogatą w antyoksydanty, między innymi to są witamina C, witamina E, witamina D3, witamina A, witamina B6, to spośród witamin to są również polifenole, flavonoidy, naturalne związki, które są w stanie przechwycić, związać większość wolnych rodników. Mamy się czym bronić, tylko nie potrafimy tych narzędzi walki stosować. Stosujemy mnóstwo olejów smażonych, frytki. Cała masa najrozmaitszych pokarmów przygotowywanych właśnie w oparciu o oleje, które są w procesie ogrzewania, w procesie smażenia, one zmieniają swoją budowę. Tam oleje, które posiadają duże ilości wiązań podwójnych yy. W tym miejscu gdzie jest związanie podwójne powstanie na przykład Aldehyd. Który bardzo chętnie dalej uszkadza całą masę innych struktur komórkowych. Chociażby błony komórkowe następuje również peroksydacja lipidów. Komór, błona komórkowa traci zdolność do prawidłowego przewodzenia. Gdy wolne rodniki Dostają się do wnętrza komórki, uszkadzają DNA. No i efekty uszkodzonego DNA możemy sobie obserwować w postaci właśnie całej masy chorób. Myślę, że po zakończeniu badań przedklinicznych szybko rozpoczniemy badania kliniczne. To już będzie no, kwestia. Może 4-5 lat, gdy ten lek, jeżeli oczywiście te badania przebiegną pomyślnie, pomyślnie, że ten lek trafi do lecznictwa, zwłaszcza że jego stosowanie nie wymaga opieki szpitalnej, można się leczyć samemu w domu, nie ma żadnego zagrożenia zatruciem, bo Człowiek nie jest w stanie spożyć takiej dawki seleninotryglicerydów, która by mu zaszkodziła. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. No i myślę, że jak opracuje się odpowiednią postać leku, to również te niedogodności, jakie w tej chwili niektórzy chorzy mają w postaci spożywania oleju, a więc odruch wymiotny, biegunki, nawet to zostanie szybko wyeliminowane, zwłaszcza, że dotychczasowe sposoby pozbywania się tych niekorzystnych objawów są bardzo, bardzo proste, na przykład wystarczy wymieszać ten preparat z jakimkolwiek pokarmem, czy rozcieńczyć go nawet zwykłym olejem jadalnym i tego rodzaju dolegliwości znikają. Jak już mówiłem, najważniejsze, że nie można sobie tym preparatem zaszkodzić. Na zakończenie chciałem Państwu przekazać bardzo optymistyczną wiadomość. Dwa lata temu zgłosiły się do nas dwa uniwersytety z Brazylii, chcące współpracować w badaniach nad celolem i od tego roku jeden z profesorów z jednego z uniwersytetów w Ohio, kandydat dwukrotny do Nagrody Nobla. Powstała już nawet jedna publikacja na temat niezwykle nowoczesnej postaci leku, w jakiej mógłby występować Celol, a mianowicie celol został zapakowany w nanocząsteczki. Są to twory o wielkości kilku nanometrów. Są to nanocząsteczki o charakterze magnetycznym, a więc przy pomocy pola magnetycznego po wprowadzeniu do dożylnym można je przetransportować do dowolnego miejsca organizmu. Te nanocząsteczki są wyposażone w specjalne receptory, które są w stanie połączyć się z określonymi grupami funkcyjnymi w błonach komórkowych komórek nowotworowych i przeniknąć do ich wnętrza. Tam zostają celol jest uwolniony z nanocząsteczek no i może rozpocząć swoją działalność. Natomiast jest jeszcze jedna możliwość. Po wprowadzeniu zmiennego pola magnetycznego można podnieść temperaturę komórek nowotworowych do granicy ich śmierci, a więc mamy jeszcze jeden bardzo skuteczny sposób uśmiercania Komórek nowotworowych. W sumie, w tej chwili będziemy współpracowali z 11 zespołami, które są w Polsce, jeden zespół w Kanadzie, w Toronto, i z dwoma uniwersytetami w Brazylia i Sao Paulo oraz z Uniwersytetem w Ohio. Okazuje się, że Również Polacy mogą się włączyć w badania nad rakiem i skutecznym i wyprodukować, stworzyć skuteczny lek. Mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych lat zakończymy badania i będziemy mogli wprowadzić ten lek do lecznictwa już oficjalnie. Na razie wyniki są niezwykle obiecujące, Zwłaszcza, tak jak już mówiłem poprzednio, że lek jest nietoksyczny i nie można sobie nim zaszkodzić. Dziękuję bardzo.